Witam wszystkich w kolejnym odcinku filmów zimowych. To już nasze 42 spotkanie, a nagrywam to w matizie dnia lutego, 27 bodajże. Nawet tak mnie to wszystko zaszokowało, że nie wiem, który jest dzisiaj dzień. Ale wiem, że dzisiaj od rana było naprzemian słońce i śnieg w samym centrum Krakowa. <śmiech> Oj, szanowni Państwo, pozwólcie, że dojadę samochodem, żeby już z domu na spokojnie opowiedzieć wam o filmie z Willamem Defoe y pod tytułem Togo. W zeszłym odcinku poruszyliśmy temat psów i temat powrotu Harrisona Forda na duży ekran w filmie Call of the Wild ekranizacji powieści Jacka Londona a dzisiaj wracamy do piesków teraz już w wydaniu disneyowskim i tutaj mam dla was same dobre wieści gdyż ten film to jest już disney pełną gębą to jest disney, który przekroczył disneya to jest disney bardziej, to jest esencja disneya a dodatkowo nie mamy do czynienia z CGI tylko z prawdziwymi psami Okej, okay. co gorsza, śnieg już całkowicie stopniał. Sytuacja na drodze wygląda tak, jakby właśnie padał deszcz, ale pozwólcie, że wrócę do ciepłego mieszkania i tam już zanurzymy się w historię o piesku zwanym Togo albo zostajmy jeszcze na chwilkę w aucie Togo to po części film drogi więc tutaj akustyka małego autka nada troszkę nam klimatu i właściwie ten film powinien zostać omówiony w poprzedniej części gdzie byłoby wtedy więcej psów ale ja się nie spodziewałem ja zupełnie zapomniałem o tym filmie z roku 2019 który no nawet nie wszedł na polskie ekrany obawiam się a szkoda ponieważ oglądanie tego dzieła na, na, na kinowym telebimie to byłaby uczta ten film znacznie przewyższa produkcję z Harrisonem Fordem. Tutaj mamy równie starego wyjadacza, aktora Willama Defoe, jego żonę, aktorkę taką piegowatą, wiecznie chodzącą w swetrach, Julian Nicholson. Piękna jest ta kobieta, szczególnie ubrana w wielki kożuch, który przysłania jej wszystkie części ciała, ale to go. Togo to historia psa również tak jak w Call of the Wild psa, który pracuje w zaprzęgach, czyli w zapsięgach tylko, że tutaj mamy tak w ogóle 1925 rok jest to scenariusz oryginalny, choć bazujący na faktach, czy inspirowany tym psem który rzeczywiście ponoć istniał co na koniec sensu dopiero mnie zaskoczyło, że ten piesek Togo ma swój pomnik i tygodnik Time okrzyknął go jednym z najlepszych psów czy najbardziej walecznych psów, więc rzeczywiście trzeba by to zresearchować. Jako, że jestem w samochodzie, to teraz za bardzo tutaj nie jestem w stanie ogarnąć tego tematu, a historia jest prosta jak konstrukcja cepa i wydaje mi się, że lepiej ta historia takiej przygody sprawdzi się w sensie z dzieciakami, gdyż William Defoe po prostu jest no, dostarcza wiadomości albo szczepionkę, już nie pamiętam właśnie. Serum, tak. Szanowni państwo, przerywam ten program, aby nadać informacje z, z serwisu Filmweb. Otóż 20 grudnia 2019 roku ten film miał premierę na świecie. Natomiast w Polsce niestety nie dotarł. Togo, pies haski razem ze swoim panem wyruszają w podróż, aby dostarczyć surowice niezbędną do zwalczania epidemii błonnicy. I o ile tutaj temat jest wyzwaniem dla młodego widza, to jakby tutaj żadna choroba nie jest pokazana. Nawet kiedy ten psy dogorywają i są takie sceny śmierci, to jest to pokazane tak, żeby tego nie pokazać, albo żeby zasugerować to w narracji z ofu. chociaż e, na minus dałbym w tym filmie to, że sztucznie buduje napięcie, zresztą to samo co robił Call of the Wild jednakże tutaj to się sprawdza, znaczy jako całość ten film jest lepszy My business is dogs Psy What does he bring to the CGI to widać i to jest w B. To już mówiłem o tym w Call of the Wild a kiedy oni wzięli psy haskie, prawdziwe, i tylko w odpowiednich momentach je podrasowano w komputerze, to właściwie złudzenie jest cudowne. Podobno żaden pies nie ucierpiał przy tym filmie i zrobiono to z największą dbałością o to, żeby były zdrowe i nie groziło im żadne niebezpieczeństwo. Jeżeli to jest prawda, no nie jestem w stanie zrobić śledztwa, to ja nie wiem, jak im się to udało zrobić i to jest jakiś ewenement. Bo to, co tam się dzieje z psami, no ja podejrzewam, że 95% to było kręcone na jakimś screenie. No niesamowite pościgi, skoki przez pękające kry, lodu, czego te psy nie robią. Ja nie mam pojęcia, jak nakręcono ten film i nie mam pojęcia, kiedy się zaczynają efekty specjalne, a kiedy się kończą efekty specjalne, a kiedy jest prawdziwy pies. To wszystko ma taki swój sznyt disneyowski, rozmazanych brzegów kadru. Jakbyśmy oglądali jakąś pocztówkę, słuchajcie, zwróćcie uwagę, że tutaj wszystko jest rozmazane wokół, tak jakbyśmy przez jakąś winietę oglądali to. Kadry domków, chat leśnych, palącego się kominka, leżącego dymu, gór, wszystko to wygląda jak z pocztówki. Naprawdę Disney odwalił kawał dobrej roboty. Jest to kino, w które się wsiąka. Historia nie jest skomplikowana. Jest to po prostu film drogi. Willem Defoe wyrusza, zostawiając swoją żonę ze swoim ukochanym psem i wyrusza po prostu spełnić misję. No i po drodze ma różne przygody. Spotyka tam jakiegoś indiana, indiankę, no, pęka kra, biegną, uciekają. Ogląda się to wyśmienicie. Moja ocena to jest 8 na 10 koniecznie film zimowy do obejrzenia z tonami śniegu i białego puchu chociaż zaburzono tutaj narrację na rzecz reminiscencji pokazujących właściwie poznawanie tego psa kiedy był jeszcze szczeniakiem i de Dafoe ćwiczy z nim jeździ nim na takich wrotkach na takich saniach z kółkami na takim wózku ćwiczy po prostu ich do zapsięgu dzięki temu możemy z życie zobaczyć historię pieska ale również widzimy jego życie z żoną z kobietą swojego życia i widzimy więź jaka tworzy się pomiędzy tymi bohaterami czyli pomiędzy światem zwierząt i ludzi i to jest, myślę, że wartość Bo te reminiscencje pojawiają się W takich, no, kluczowych momentach One z jednej strony trochę zaburzają mi Napięcie, bo tam Jakaś wielka jest afera I nagle cyk, zima ulatuje I jest, powiedzmy, lato Ćwiczymy na saniach z kółkami. Jednakże Jako całość To jednak buduje jakąś więź Buduje tło, portret psychologiczny nie jest to żadny film który na stałe wejdzie do kanonu jednakże jeśli chodzi o realizację i filmy z psami i z efektami specjalnymi z numerami jakie robią wygibasami to jest to chyba jeden z najlepszych filmów they found a cure Round trip is 600 miles you see that storm on the horizon only one man and one dog can make that run He's 12 years old. He's too old. He'll never make that pump. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że Disney to nie pierwszy raz e, tworzy taki gatunek robienia narracji z, ze zwierzętami. W ogóle e, chyba już w lata 70. ja nie pamiętam teraz nie, nie, nie researchowałem, ale wiem, bo ciągle muszę nadrobić ten nurt. Zresztą w polskich kinach jakieś dwa miesiące temu leciał taki film bodajże Renifer albo Bear. Polega to na tym, że jest nałożona narracja z offu na prawdziwe ujęcia zwierząt, jakie są złapane w przyrodzie. Czyli jest to połączenie filmu przyrodniczego albo psyrodniczego z filmem narracyjnym, fabularnym. Choć w nurcie tego typu filmów e, fabuła jest jakby szyta do tego, co udało się chyba mm, nakręcić. Przynajmniej tak było bodajże w filmie z lat 70. The Bear, czyli niedźwiedź, opowieść o niedźwiedziu. Tam pojawiały się też osoby, postacie ludzkie, ale to zmierzać miało do tego, żeby pokazać niedźwiadka w przyrodzie i do tego jakąś narrację, podrasować narracją, że oni tutaj jadą na, na obiad, tam się znają z mamą, i wydaje mi się, choć jeszcze nie mogę w pełni rzetelnie tego ocenić, bo muszę ten nurt obejrzeć. E, zwykle to są takie filmy wakacyjne, więc, więc jeszcze czekam. No nie udało mi się pójść do kina na ten z reniferami, czy, czy z jeleniami, które właśnie były tak... No rzadko kiedy w ogóle pojawiają się tego typu filmy. No kiedyś był Mikrokosmos, e, ale to był bardziej przyrodniczy film. Bardzo rzadko na coś takiego w kinie. No niestety, ja wtedy jeszcze wyrabiałem swoją kartę Unlimited i nie zdążyłem na ten film. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale bardzo żałuję, bardzo żałuję. No, bo moim zdaniem strzelam w ciemno, że Togo jest chyba najlepszym połączeniem filmu fabularnego z taką historią, gdzie są prawdziwe zwierzęta. Choć tutaj te zwierzęta no, nie są w swoim środowisku oryginalnym, powiedzmy, no, choć psy haski to są, tylko one są bardzo reżyserowane. Czyli tutaj powiedziałbym, losy psów są podporządkowane scenariuszowi. Natomiast w tych filmach przyrodniczych bardziej wydawało mi się, że narracja podąża za tym, co udało się dokumentalistom nakręcić w przyrodzie. Ale do tego jeszcze wrócimy, gdyż ja muszę mieć taki właśnie bardziej ciepły klimat, Tymczasem polecam gorąco wizytę w kinie, jeżeli to jeszcze wejdzie, choć wątpię. A jak nie, to koniecznie pod kocem z kubkiem ciepłej herbaty albo ziółek, bo to jest tam, jest jakieś Kanada, Alaska, to jest Alaska, 1925 rok. Jest to wyprawa, na jaką zapraszam was serdecznie z rodziną. Koniecznie wybierzcie się. A ja tymczasem wychodzę już i następna wstawka o kolejnym filmie, jak zwykle w tradycji miszmaszowej, będzie kolejną niespodzianką, zarówno dla mnie, jak i dla Was. Do nagrywania. Do usłyszenia. we don't find him till the thaw. All right, Togo, time for us to find out who we are. I always thought he lived for the sled, when all along, what he lived for was me. No to witam w kolejnej wstawce, tym razem ze spaceru. Właśnie... W... no właśnie. <ścoughs> I tak właśnie to wyglądają ciężkie losy podcastera, który idzie o siedem domków jednorodzinnych, wracając grzecznie z kościoła z niedzielnej mszy 1 marca i wszystkie psy, widząc gościa... O, wyszedł pies! <ścoughs> uciekł i wszystkie psy, no nie chciał się zrobić, ale jeden pies uciekł, uciekł, a ja zabieram się za fargo z tego względu, że no zima przyszła przed tym weekendem, w Beskidach popadało śniegiem i to fest, oglądając moją ulubioną górę, na której nie jeździłem już chyba za dwa lata, na podglądzie na kamerka live, rzeczywiście, sam, samo centrum ustronia było ośnieżone i dodatkowo Wisła Soszów też ośnieżona. Można tam jeździć na nartach. Teraz już śnieg stopniał w mieście, ale na stoku został. No a ja skończyłem oglądać cały trzeci sezon Fargo i muszę podsumować i powiedzieć, że był to dobry sezon, jednakże tendencja była spadkowa. Po kapitalnym początku e, miałem coraz więcej zastrzeżeń. No i od razu tak podsumowując, to moje rankingi sezonów Fargo pod kątem zimowym i ilości śniegu, to jest tak pierwszy, trzeci i drugi sezon, to już na końcu. E, Ej, ej, ej! No taki stary piesek, jakiś jeden wyszedł. Natomiast jeśli chodzi o jakość, to bym powiedział tak. Pierwszy, drugi, trzeci. O, tak bym powiedział. Najlepszy pierwszy, potem drugi, potem trzeci. Ten trzeci, jak e, po pierwsze powiedział mi e, w komentarzach jeden ze słuchaczy, Mihaks, Michał, to nie jest to serial Braci Koen. Tylko gościa, który zrobił legion. Ja zapomniałem teraz nazwiska na spacerze. Patrzę tutaj na widoki i na pieski. Powiem tak, no, nie zgodzę się, choć y, w praktyce tak jest, bo... Legion, tak, muszę nadrobić go jak wyszedł ten serial to y zacząłem chyba oglądać 15 minut, ale coś mnie oderwało jeszcze do niego wrócę no i wiem, to taki postmodernistyczny miał być serial ten Legion, super bohaterski łączący przeróżne rzeczy i tam co tam miało się nie dziać tak. no i podobnie jest tutaj, ale ten serial Fargo i trzeci sezon jest z ducha koenowski ja się nie zgodzę właśnie, że, że to jest coś innego. To jest typowe kino braci Kołen, to znaczy wywodzące się. Mamy tutaj wszystkie motywy i wątki, jakie podejmują właśnie duża rola przypadku, fargo, ludzka głupota, przemoc, nieuzasadniona przemoc, przerażająca sytuacje, które są groteskowe. Oglądając pewne sceny można mieć ambiwalentne odczucia. Jedni się śmieją, drudzy są przerażeni. Sami, sami bracia Koen często powołują się na to, że są krytykowani za przemoc przez jednych, kiedy drudzy wtedy się śmieją. No i tutaj gdzieś na złączu tych dwóch odczuć, rodzi się kino koenowskie, z ducha koenowskie. Jestem wielkim fanem i orędownikiem tych braci. Widziałem chyba wszystkie filmy i owszem, Fargo jest od troszkę takie popłuczyny po tych motywach z filmu oryginalnego. Jednakże ogląda się to przyjemnie. Jest to stylowe. Przede wszystkim pod względem kolorystycznym i muzycznym i, I reżyserskim, a dokładnie inscenizacji poszczególnych scen, sekwencji kadrów i złożenia tego wszystkiego do kupy, czyli tutaj wprowadziłbym termin mise en scène czyli po prostu inscenizacja, temat na osobny podcast, ale są konsekwencji, są konsekwentni w budowaniu poszczególnych scen i świata tego serialu, są konsekwentni w przeprowadzaniu sceny od początku do końca i tego czego chcę powiedzieć w danej scenie jednakże potem mnie to się rozjeżdża scenariuszowo i to najbardziej boli gdzieś od połowy, od połowy sezonu, natomiast zakaz wejścia, zakaz parkowania a tutaj są tereny właśnie z ducha Fargo Minnesota, tylko śniegu nie ma, chociaż zima i ja powiem, że będę konsekwentny w swojej ocenie to jest temat w ogóle, no analiza tu by się przydała e, podwójna dwóch prowadzących, żeby to przeanalizować scena po scenie e, odcinek po odcinku, bo jeszcze chciałbym wyróżnić ósmy odcinek bodajże, czyli ten z ducha linczowskim That's sweet. The gloves are off now. Not a pretty picture. The feminine hygiene deployed as a weapon unfathomable pinheadery kiedy główna bohaterka ucieka wraz z przypadkowo napotkanym zbiegiem więźniem są skuci kajdanami, trafiają do lasu, przeżywają bardzo skrajne wydarzenia i z lasu wychodzą do kręgielni kręgielni, w której spotykają yy, ojca Lori Palmer mówię o tym aktorze to jest taka sfera jakichś trochę zaświatów jakiegoś czyśćca nie wiadomo w którą stronę dalej pójdzie ten serial czy wróci na tory właśnie tego przypadku czy może zupełnie obróci się troszkę może tak jak w, drugi, w trzecim sezonie Miasteczka Twin Peaks też ósmy odcinek bodajże był takim jakimś z innego wymiaru dokładnie jest tutaj ten odcinek oceniłem bardzo wysoko na tle całej spadkowej tendencji a skąd w ogóle ta spadkowa tendencja otóż dla mnie w pewnym momencie zło w tym sezonie okazało się zbyt wszechobecne o matko jak o uwielbiam działki teraz przechodzę bok działek zbyt wszechobecne o czym mówię? Zło jest tutaj reprezentowane i to też jest zło pochodzące z zewnątrz, gdyż do Edwarda e, Iwana McGregora przychodzi, przychodzi jakiś człowiek e, z Rosji z takim e, specyficznym akcentem Peasants with Murder in their eyes. Okej, okay, rozkojarzyłem się, ponieważ udało mi się wreszcie pierwszy raz w życiu wejść na ogródek działkowy, który jest bardzo blisko domu rodziców i nagrałem tam coś. Zobaczyłem jak to wygląda, bo zawsze jest zamykane jest napięcie, że jeżeli nikogo tam nie będzie w środku, ale właściwie ostatnia osoba, która wyszła, wyjdzie, to zamknie w środku podcastera i będę musiał skakać przez furtkę. Dobra, wracając do fargo, zło pokazane w postaci tego gangu. Nie wiem skąd jest ten gang gra jego szefa e, brytyjski aktor e, który e, świetnie e, zagrał w filmie Michael Lee pod tytułem NADZY NAKED z lat 90 e, jest to aktor e, charakterystyczny z pociągą twarzą wysoki tutaj zrobiony na człowieka zagadkę trochę nie wiem skąd on pochodzi akcent wskazuje, że jakieś wschodnie rosyjskie rejony I don't know ma problemy gastryczne pomimo, że facet ciągle je to nie jest w stanie z tego strawić i musi to zwymiotować no z jednej strony pomysł atrakcyjny wizualnie ale czy coś więcej z tego wynika? To jest właśnie kolejny taki kwiatek do kożucha kwiatek, który ma ozdabiać i pokazywać bogactwo tego świata ale no co z tego wynika? nie jest ten motywe, motywek taki, ten, ten niepociągnięty nie rozwija się to no czasami służy za jakiś dowcip no i właśnie to też jest problemem całego serialu, że tutaj jest dużo takich smaczków, które nie łączą się w całość albo może pozostawionych znaczy, tak znaczy bo jakby wiele rzeczy też łączy się w całość podoba mi się to, że przez cały serial ten człowiek opowiada historię to jest właśnie taki człowiek, który zagaduje rzeczywistość który próbując uzyskać swój cel wymyśla historię odklejoną od rzeczywistości. I ten akurat moment jest pociągnięty i w samym końcu ładnie spuentowany niedopowiedzeniem, powiedzmy, kiedy on już jest przesłuchiwany. Świetnie ma ten akcent zrobiony. To pomaga się skupić na historiach, które opowiada. Są to historie typu pewien człowiek zabija te same osoby, o tym samym nazwisku, tego samego dnia i co z tego wynika? Rzeczywistość jest nieprzewidywalna. Nie obawię się przyszłości, moja droga. Zróbmy teraz to, co ja chcę. Wszystkie te opowieści prowadzą do jakiejś takiej przemocy e, niesłownej, tylko do jakby do uzurpowania sobie prawa nad, nad drugim człowiekiem i e, wyciągania od niego no i tak się też I'm sorry I couldn't help but over here and uh, this sounds like my area of expertise if you'd like to talk in my office. That's, I got it. There's no trouble. I know how busy you are. What are we talking about here? I didn't get your name. True. This is um, uh, Mr. I'm an associate of Mr. Stussis is all you need to know for now. No, I know his name. I just. I thought this was about a traffic accident. In a way. Well, it either is or it isn't, isn't it? Turns out the traffic accident I No i do tego celu facet ma Chińczyka, Koreańczyka, nigdy ich nie odróżniam, jeszcze może to kiedyś nastąpi. Człowiek, który słucha na słuchawkach na iPhone cały czas pewnie jakichś podcastów, tak na pewno słucha podcastów, konglomeratu podcastowego i drugiego gościa, który jest taką, takim uosobieniem siły, przemocy, niekontrolowanej przemocy jakiegoś Rosjanina czy Kazacha, nie wiem, nie wiem, jak to miał być. Wchodzę eee, pod górkę i ten gang e, zaczyna być męczący w połowie, ponieważ cały czas obserwujemy bezwolnych bohaterów, Którzy cały czas się poddają, poddają, a jak próbują coś robić, to gdzieś okrężnymi drogami. I w połowie sezonu to jest dla mnie po prostu już nudne, no bo ileż ja mogę oglądać niekończących się zmagań z, z przeciwnościami losu i ze złem. Dlatego tutaj przedobrzyli z tym złem, przedobrzyli z przemocą, choć ogląda się to dobrze, moje podsumowanie to jest takie 7,5 na 10 dla tego sezonu, może jeszcze kiedyś za 5-10 lat wróciłbym do tego serialu tak jak wracam do Fargo filmu Braci Cohen i tak jak wracam teraz do furtki którą otwieram wchodzę nie widzę, kogo widzę? Kogo ja widzę? Kogo ja tu widzę? Kogo ja tu widzę? Pies czy kot? No kot to by coś powiedział. A ten pies nic nie mówi. Gregusiczku! Więc skoro jestem już i nic mi nie grozi, bo pies mnie tu obroni, prawda? Albo skoczy na mnie, bo jest szalony. To jeszcze powiem o drugim serialu Trapped. To jest chyba islandzki. Trzeba powiedzieć, że właśnie jak leciał pierwszy sezon, to ja chwaliłem za muzykę. No i teraz okazało się, że byłem trendseterem i jeżeli Akademia słucha Konglomeratu Podcastowego, to yy, Hildur yy, jakaś tam Dostała Oscara za muzykę do Jokera, dzięki nam. I właśnie ta sama kobieta zrobiła ten motyw główny do filmu Trapped, do serialu. Pierwszy serial ok dużo śniegu było. I teraz drugi. No, już z braku laku w pewnym momencie podniosę kijek. No, no, no. Podnoszę i rzucę. Teraz tak, gotuj się. O, widzicie? Ja tylko podniosłem rękę, a on już poleciał. Masz. Z braku laku zacząłem oglądać pierwszy odcinek drugiego sezonu, obejrzałem do końca i powiedziałem nie. Dobra, pasuje z serialem trap i drugiego sezonu oglądać nie będę. Dlaczego? Dlatego, że również na Islandii w drugim sezonie stopniał śnieg. Nie ma tam już nic. Dla mnie to było takie poprawne, ten pierwszy sezon... Natomiast ten drugi, no nie ma tam naprawdę śniegu, bardziej wchodzą w politykę, zaczyna się to dosyć szokująco i ciekawie nawet się to zaczyna facetem, który chyba się zabija kogoś w pierwszej scenie i, i po podpala się kogoś podpalę, już już nie pamiętam. No i zaczyna się jakieś tam rozmowy polityczne, że to jest z jakąś było związane kampanią. Mnie to już zupełnie znudziło po pierwszym odcinku, nie będę wracał, tym bardziej, że przepraszam bardzo, ale to są filmy zimowe i nie jest czas i na miejsce, dlatego zamykam. Zamykam. Jest możliwość, że wrócę do sezonu trzeciego, jeżeli powstanie trzeci sezon, i ale jeżeli to będzie naprawdę historia jakaś ożywcza i jeżeli na Islandii śnieg spadnie. A teraz kończę już stawkę z ogrodu. Idę coś zjeść, przekąsić, a może psa jeszcze wezmę na spacerek, żeby zrobić taki pomost z filmem Togo disneyowskim. Pozdrawiam słuchacza, który Togo polecał. Jednakże, jednakże akurat dosłownie nagrałem Togo i obejrzałem Togo. Potem wróciłem do domu i zobaczyłem, że słuchacz poleca. Tak więc akurat ja informację o Togo dostałem najpierw z IMDb trailerów w 2019 i zapomniałem o tym filmie. Jest oczywiście nawet chyba miałem go na watch liście zaraz po obejrzeniu trailerka, ale teraz dopiero przypomniał mi o tym Chris Stackman, który recenzował zarówno Call of the Wild... I w polecanych wyszło mi, żeby, że, że to go. Oto to posłuchałem i rzeczywiście zgadzam się z Chrisem Stackmanem i z, z naszym słuchaczem Michałem. To jest lepszy film niż Call of the Wild. Głównie z tego powodu, że tu są prawdziwe psy. No może nawet bardziej zimowe, powiedziałbym. Dobra, tymczasem idę zjeść. Muszę zjeść po prostu sadzone jajko. Mieliśmy dzisiaj jechać na narty w Beskidy. Tate, boli noga. Brat y, mówi, że. I witam wszystkich w kolejnej porcji skrawków zimowych, nagrywanych 8 marca. A za oknem, tym razem w Krakowie, y, jest zima. Więc sprawdza się stare powiedzenie w marcu, jak w garncu. Czy w garncu? Właśnie nie wiem o co chodzi z tym garncem. Ale pozytywnie zaskoczyła mnie zima w filmie z 1933 roku, czyli The Invisible Man. Tak, potrzebny jest tutaj ten sample zespołu Queen. Dlaczego sięgnąłem po ten oto film, którego jeszcze nie widziałem, co zaskakujące? Gdyż do kin i to do IMAX-u wchodzi nowa wersja, Pierwotnie mająca uzupełnić tak zwany Dark Universe, czyli mroczne uniwersum Uniwersalu, nawiązujące do wszystkich tych mrocznych horrorów Drakuli, Mummi ze złotej epoki kina, znaczy tego klasycznego kina Grozy z Uniwersalu, Monster Movies, które nawet w Polsce były wydane Około 15 lat temu na DVD w boksie z takimi figurkami. I właśnie jeszcze nie oglądałem do tej pory, oprócz urywek i poszczególnych scen, niewidzialnego człowieka wyreżyserowanego przez Jamesa Whale'a na podstawie noweli Wellsa. Ten reżyser jest oczywiście znany z Frankensteina z 1931 roku, następnie z Narzeczonej Frankensteina, które to filmy też były w Polsce wydane na DVD, w tej serii takiej mrocznej Monster Movies, ale również trzeba by wyróżnić, jeśli chodzi o horror, film pod tytułem Stary Mroczny Dom z 1932 roku z Borisem Karłowem. Interesująca pozycja ale wracając do zimy. To właśnie niewidzialnego człowieka poznajemy w pierwszej scenie, kiedy on przybywa do jakiegoś miasteczka. Widzimy, że on przychodzi z bagażami do jakiejś tawerny. Początkowo przedziera się przez kręcone w studio zaspy śnieżne i śnieg, który jest zapewne sypany jakimiś wiatrakami. Wchodzi do tawerny, Cały opatulony w bandaże, w okulary, wzbudza postrach. I to jest scena najlepsza z całego filmu, w mojej ocenie. Ogólnie jestem zawiedziony tym filmem z 33, ale pierwsza sekwencja jest przemalownicza. Te zaspy, te płotki, te ujęcia, no rodem jak z filmu tureckiego, tego, który ostatnio recenzowałem w filmach zimowych, czyli Winter Sleep. Jak pięknie jest ta zima tutaj pokazana. I ta zima kończy klamrą film. No bo oczywiście zima pasuje nam do niewidzialnego człowieka, który musi być okutany, opatulony w te bandaże, bo inaczej zarówno śnieg, jak i deszcz ujawniałby tego człowieka. O czym też w pewnej scenie sam zainteresowany mówi nadrobiłem ten film na szybko bo dzisiaj, dzisiaj wieczorem wybieram się do kina IMAX wątpię, żeby tam były jakieś zimowe sceny ale to co najbardziej przeszkadzało mi w filmie Invisible Man i tutaj już trzeba wyjść trochę poza konwencję filmów zimowych, bo filmy zimowe w Invisible Man to jest pierwsze 15 minut i to jest sekwencja no, przepyszna ja tutaj bym dał temu początkowi filmu to 8 na 10 nawet 9 na 10 abym ja dał Jenny? Halo? Is and a I said Tylko że przeszkadza mi w tym filmie to, że właściwie oni z człowieka, który jest poszkodowany przez los. Przez ten eksperyment nieszczęśliwy, który spowodował, że jest niewidzialny, robią z niego potwora. I ja w ogóle nie kupuję tego podejścia. To jest dla mnie niewiarygodne. the of nations, into the secrets of kings, into the holy of Absurdalne motywacje tego człowieka pokazane są, gdyż on chce mordować, wykolejać pociągi, burzyć mocarstwa, dlatego że jest niewidzialny. I dodatkowo do tego potrzebuje jakiegoś człowieka, który będzie mu pomagał, na przykład tam, no nie wiem, w najprostszych rzeczach. Even the moon frightened of me frightened to The whole to death. Całe szczęście, że trochę jest to przełamane komedią. Twórcy zdają sobie sprawę, że jest to zbyt absurdalne i pokazują nam scenę na przykład samoistnie yy, wesoło kroczących spodni, które wzbudzają przestrach w jakiejś tam wieśniaczce. Wydaje mi się, że ten współczesny Invisible Man bardziej będzie stawiał na psychologię, na emocje, choć też jest horrorem. Myślę, że nagram o tym osobną audycję. Natomiast James Whale bardziej potrafił mnie w tym filmie rozśmieszyć niż przestraszyć. Oops. Tak więc Dark Universe, współczesny, myślę, że będzie bardziej dark niż ten oryginalny film. Dlatego mam duże nadzieje. A wam polecam, polecam, ten film obejrzeć, no szczególnie teraz, kiedy jest jeszcze zimno, temperatura skacze w dół i w kinach mamy pozycję ze znaną aktorką Elizabeth Moss, która no tutaj właśnie tym większe oczekiwania wzbudza we mnie i zacząłem również oglądać kontynuację, czyli powrót niewidzialnego człowieka 1940 rok, no i w filmie The Invisible Man Returns gra Nikt to inny, ale nasz kochany Vincent Price. Tylko jak przeczytałem, to on chyba gra tego niewidzialnego człowieka no i trochę szkoda, bo go w ogóle nie widać tego Vincenta Price'a. <grywka> ja już obejrzałem połowę filmu, no i go nie widzę, tego Price'a. Dlatego, nie wiem, jest godzina 18:00, na 10:00 pójdę do kina i zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, czy to zdążę obejrzeć. O całej franczyzie chyba nie będę nagrywał, bo nie zostanę fanem niewidzialnego człowieka. Trochę inaczej sobie to wyobrażałem i bardziej podoba mi się podejście do tego rodzaju eksperymentu, który czyni z człowieka ofiarę w serii The Fly, czyli Mucha bo jednak w muszę ten nieszczęśnik, który w muchę się zamienia w wyniku nieszczęśliwie przeprowadzonego eksperymentu to jednak on walczy ze sobą on ma problemy z rodziną i na to jest nacisk położony tutaj mamy komedię i próbę takiego horroru globalnego wręcz zrobienia on będzie mocarstwa obalał mnie to nie przekonuje choć zdjęcia efekty specjalne. Trzeba zobaczyć, jak to wymyślili. Dużo jest tutaj praktycznych efektów w stylu idzie sobie niewidzialny człowiek, a tak naprawdę trzyma książkę, która jest na sznurkach poruszana. No takie prymitywne efekty specjalne, ale w tej komediowej konwencji to się sprawdza. Ja temu filmowi wystawiłem ocenę takie no 6,5 na 10, no może 7. Na koniec troszkę jest tej zimy, piękne, niepokazane miasteczko. Ja myślę, że właśnie ta projekcja nadaje się do serii takich już skrawków, skrawków, zimowych. Co nam pozostało z zimy, tego nie wiem, ale do usłyszenia w następnym wejściu, bo ja czuję, że jeszcze będę musiał się zmuszać do obejrzenia ostatniej części trylogii. Czyli the, the Invisible Man nie powraca, tylko kontratakuje, to coś tam takiego było. A oprócz tego człowiek niewidzialny pojawiał się jeszcze w, w kilku innych filmach, tam Abbott i Costello, coś tam Frankenstein spotyka kogoś, może niewidzialnego człowieka. Zupełnie mnie to nie grzeje. No i Niewidzialny Człowiek też pojawiał się w filmach komediowych w latach 80., czyli Memories of Invisible Man. Jednakże nie ma tutaj co do, dużo do gadania, jeśli chodzi o filmy zimowe. Więcej powiem o tym o no, w nowej produkcji na gorąco, a tymczasem wracajmy do naszych zimowych produkcji po krótkiej przerwie. Myślę, że już czas powoli kończyć ten odcinek. I kolejne nasze spotkanie, którym będę już kończył ten odcinek aby lepiej mi się to montowało i abym miał większą mobilizację do nagrywania kolejnych jeszcze w tym sezonie, to chyba pierwszy raz w historii filmów zimowych omówię vloga, stricte zimowego vloga jedzeniowo-narciarskiego. O czym mowa? Otóż facet prowadzi kanał na YouTubie pod tytułem KBD Productions TV. Jest to Kanadyjczyk, przemiły i przesympatyczny, taki typowy Amerykanin, no Kanadyjczyk, zawsze pozytywnie nastawiony do tego, co robi. On zaczynał swój kanał od recenzji Wesołych Miasteczek. Potem przeszło to w recenzję fast foodów, jedzenia. I teraz rzeczywiście facet skupia się na jedzeniu. Obecnie prawie pół miliona subskrybentów. 6 lat. Facet to prowadzi już 6 lat. Możecie na jego kanale znaleźć fast foody, którymi zbiera ludzi. Zawsze wita się właśnie w ten sposób. Just for you and just for you. Pokazuje również miejscówki lokalne. Przykładowo z jego kanału można dowiedzieć się wiele na temat kanadyjskiego przysmaku Cheesecairts. Czyli Putin, przepraszam. Putin, podawane z Cheesecairts. Czyli frytki, właśnie ze specyficznym rodzajem sera, polanego sosem gravy. I 7 stycznia 2020 roku wypuścił 17-minutowy vlog. Nie wiem, czy jest to vlog sponsorowany który nazywa się Sky Lodge Food and Snowboarding at Snow Valley Ski Resort. To jest Snow Valley Ski Resort, to jest Kanada. Jest to resort, czy taki kurort zimowy, którego nie należy mylić ze Snow Valley Mountain Resort w Stanach Zjednoczonych, niedaleko Los Angeles. My tutaj mówimy o kurorcie pomiędzy y, Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, okolice Toronto, to jest blisko Toronto i to się dokładnie nazywa to jest Snow Valley Resort Barrie y, Oni mają Facebooka oni mają y, to na Instagramie i adres Vespra Valley RD Barrie We finally received some snow last night so I thought it'd be a great idea to, head up to Snow Valley and do a little snowboarding And while there we'll check out their breakfast menu and lunch menu. Snow Valley is not too far from me. It's located about one and a half hours north of Toronto. So let's go, po prostu. To jest jego kanał w pigułce w zimowym wydaniu. On hey guys, je jeździ na uh, snowboardzie, wynajął sobie chyba tam jakieś lokum na weekend. Pokazuje to z drona, no właśnie to jest budżet, to jest taki trochę kanadyjski żarłok TV, chociaż on nie daje żadnych nawiązań kulturalnych i nie, nie robi kreacji postaci. Ujęcia z drona, ujęcia z, z, z tego lokum, spokojów, wypożyczalnia snowboardowa i lokalna restauracja przy tym kurorcie dla narciarzy. Dla tych, którzy sobie wynajęli mieszkanko i pokój. I właśnie podoba mi się ten vlog przeplatany. Raz jazda na nartach, znaczy na snowboardzie akurat on zjeżdża. I raz śniadanko, lunch, obiad. To jest jedzenie z Bemarów. On chwali, no nie wiem, może to jest sponsorowane, może został zaproszony po prostu tam na wyjazd. No bo facet się z tego utrzymuje, ale mniejsze o to, ogląda się to bardzo przyjemnie i szanowni państwo, no Kanada nie jest to może najbardziej wypasiony kurort jaki widziałem, w Alpach wygląda to bardziej malowniczo w naszej Europie, ale jeżeli sobie wpiszecie KBD Productions TV, na jego kanał wejdziecie Ski Lodge Food and Snowboarding, to YouTube teraz daje takie znaczniki miejsca jak Instagram, i klikniecie sobie na Snow Valley Ski Resort po obejrzeniu i wyskoczą wam vlogi innych ludzi. No jest tego mnóstwo. Być może jest to popularne. Znaczy, no mnóstwo przesadziłem. 20 filmików. Nie będę robił teraz researchu, bo i tak tam nie pojadę, a oglądając już KBD Productions TV, czyli Kena Dominika, już ślinka nie pociekła i łezka, że, że nie jeżdżę. W tym roku, ale po prostu polecę wam, polecę wam, bo ja od czasu do czasu wchodzę na ten jego kanał, który jeśli chodzi o recenzję jedzenia, no to w samochodzie, no staje się to już takie trochę nudnawe, jak Żarbok TV, ale tutaj właśnie kiedy wyszedł, trochę jeździ, pokazuje widok i pokazuje jak to tam wygląda, to bardzo fajne jest to substytut dla mnie jazdy na nartach. So I'm gonna go start the day right with a big snow valley breakfast. Let's go check that out. Nie jest to największa góra, jaką widziałem i, i nie jest to jakiś full wypas, ale sam ten filmik jest klimatyczny. To... Oglądając to, ja właśnie mam wrażenie, że, że to nie jest reklama, tylko tak, jakbym wziął kolegę i nakręcił mi. Słuchaj, zobacz, byliśmy tam. Fajnie wypadają te zdjęcia z Rona. You know to do this, I can save the long, boring safety speech. Yes, you can. How's that? Perfect, awesome. We're so just going to bring this back and we're done for the day. Have fun, okay. man. See you. Let's go, boarding, people. Let's go, people. Ten, ten kurort został założony w 1950. Mam tutaj w największej stacji benzynowej też zajada facet. Ten kurort w latach 50. powstał. W ogóle ten filmik jest w 4K, tak więc jeśli łączę wam, przypasuję, to to obejrzyjcie. Skilocz w w 1952 roku założony przez 10 członków klubu Triple S Club Sky, Safety and Social Liberty, czyli Narty, Bezpieczeństwo i Wspólnota. W 1952 roku, w 1987 resort został nazwany Mesh, czyli M-A-S-H. Tutaj u niego jest ciekawa historia. Były też dwa wypadki śmiertelne, chociaż Wygląda to bardzo przyjaźnie i dla nubów, dla rodziny, dla początkujących. Tak na moje oko, jak patrzę na te ujęcia z, z lotu ptaka, to powiem wam, że cieszy mnie, że tam mają zimę. Cieszy mnie, że KBD Productions TV się profesjonalizował. Ten filmik ma 87 tysięcy odsłon. I właściwie to tyle, nie chcę przedłużać tego odcinka, obejrzyjcie sobie to 17 minut, to jest coś fajnego, gdybym był w na przykład w Soszowie, na Kasprowym, to obejrzałbym sobie to podczas wyciągu na smartfonie. Myślę, że to powinien wprowadzać więcej takich blogów, czyli że tu jedzie gdzieś, filmik jest dłuższy, ale pokazuje też coś, co jest wokół jedzenia. To mi się podoba, że zawsze narty kojarzą się jednak z żarciem. To jest sport, no ale potem musisz coś zjeść i korzystasz z tych knajp, które są blisko. I to się ze sobą łączy so if you're looking for a great place to go skiing and not be disappointed by a crappy burger this place has got a pretty good burger and again their their poutine was great thanks for watching if you enjoy these videos and you want to uh, support more of these videos consider becoming a member the link the join link is in the bottom of every single video But if you enjoy watching this video please subscribe and if you want to show your support for me doing these videos just for you Hit it with a thumbs up. Ding, de, ding, ding, ding, and We'll see you next time. Another canadomic skiing adventure. There's a lot of hills around here. We'll try and do them all. We'll try and do them all. To jest spójny vlog. No i ja kończę już 42. odcinek filmów zimowych. I zakończę go też takim miszmaszem muzycznym. Gdyż obiecałem wam płytę koreańskiego zespołu pod tytułem 11 Min. 11 minut. Tytuł albumu to Snow, wypuszczony w tym roku. I album zaczyna się od utworu Snow. Następnie piąta pozycja na płycie to 14-minutowy remiks tego śniegu. Polecam całą płytę. Jest ona mm, taka posturokowa W skrócie. Cała ma klimat dzięki pianinu. Pianino kojarzy mi się po prostu ze płatkami śniegu tutaj. Takie spokojne, spadające z nieba e, płatki śniegu. I ten pierwszy utwór Snow oj, powiem wam, że to jest coś takiego, taka, taka idąca zima, która do nas nie przyszła e, właściwie ja to jestem tak zmęczony ostatnio jak, taka, jak ta nasza zima jestem zmęczony, właściwie no już nie mam siły nagrywać, nie mam siły montować, ale ten utwór wprowadza w taki trans i daje motywację żeby jeszcze nagrać kolejny odcinek filmów zimowych, bo trochę tych skrawków mam i naprawdę już teraz nie ogarniam. To jest totalna losowość, jak to zmontuję, jak nagram. Mam wrażenie, że każde dzieło kultury tutaj, każdy film jest z zupełnie innej parafii, już zupełnie tego nie dopasowuje do siebie. Jeszcze będzie komiks, druga część Lovecrafta. Pożyczyłem w górach szaleństwa, Tana Begoł. Chociaż naprawdę zima się kończy, śniegu nie ma, dlatego kończę, a was zostawiam z tym krótszym utworem, Snow, ale koniecznie posłuchajcie sobie potem e, remiksu 14-minutowego, który nie jest takim stricte zrobieniem z tego disco muzyki, tylko ciekawym podejściem, to jest takie plumkanie, trochę pod Sigur Ross podchodzi... Ten remiks nie kojarzy się z robieniem typowego techna czy muzyki dyskotekowej z utworu bardziej alternatywnego, tylko to jest takie bardziej rozmarzone, rozimprowizowane, rozłożone na części pierwsze, przedłużone, troszkę więcej elektroniki, jakiegoś szemrania w tle 14 minut wyobrażam sobie jakąś nowoczesną architekturę która była pokazana w jednym z odcinków Black Mirror gdzie właśnie był epizod o takiej pani architekt która wchodzi w jakąś zbrodnię tam był taki modernistyczny dom, prosta konstrukcja gdzieś na skalę to właśnie wyobrażam sobie ten utwór śnieg, minimalistyczny modernizm dom, skała szeroki widok i właśnie powoli przychodzi zima pada, pada powoli, powoli nie wieje wiatr, śnieżki spadają, ale jest ich coraz więcej i krajobraz robi się coraz bardziej biały, aż zasypuje wszystko, takie mam skojarzenia i taką historię tworzy w mojej głowie i w mojej wyobraźni ten utwór a my siedzimy w środku na miękkiej i ciepłej kanapie i obserwujemy to przez takie oszkloną nawet nie szybę, tylko cała ściana domu jest przeźroczysta i mamy widok szeroki, widok jest nam ciepło. Pijemy sobie jakiś napój i słuchamy właśnie tej muzyki, i to się nam łączy w jedną całość. Ta zima jest w środku nas. A dużo jest takich domów teraz tak współcześnie budowanych. I co ważne, cała ta płyta zespołu 11 min jest dostępna na Bandcampie za darmo do słuchania i co jeszcze ważniejsze, to nie wiem czy wiecie, ale Bandcamp wypuścił swoją aplikację i nie trzeba nic ściągać, nie trzeba nic kupować. Znaczy, trzeba ściągnąć samą aplikację. Zespoły, które udostępniają muzykę za darmo, można tego słuchać i ta cała płyta jest. Dlatego ja nie wyobrażam sobie teraz, żeby nie mieć zainstalowanego Spotify'a i Bandcampa, bo tu jest bardzo dużo ciekawej muzyki. Aplikacja Bandcamp. Polecam. Wpisać od razu. 11 min. Kończę. Posłuchajcie. 11 min. Nie wiem, jak to się czyta. Ja bym powiedział, no, ja bym powiedział że to jest zespół koreański, zespół 11 minut i... Przed Wami utwór pod tytułem Śnieg, krótka wersja, a ja dzisiaj wybieram się do IMAXu na Niewidzialnego Człowieka, no i pozdrawiam Was. Trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV na YouTubie. Cześć.